Cześć! Słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Kilka odcinków temu tropiliśmy złoczyńców ręka w rękę z mistrzem dedukcji Sherlockiem Holmesem. No a dziś powracamy do wiktoriańskiego Londynu, aby ruszyć w pościg za chyba takim najbardziej znanym, seryjnym mordercą wszechczasów, czyli Kubą Rozpruwaczem. Będą mówić dla was Ola Szyszło i Paweł Kajak. A gra, o której rozmawiamy to oczywiście listy z Tak. Oryginalne wydanie przez FFG, Fantasy Flight Games, za wersję polską odpowiada tradycyjnie Galacta i tutaj wydawca podaje czas rozgrywki około 90 minut, o tym jak to jest w rzeczywistości to już za chwilę sobie porozmawiamy i dostępny zakres liczby graczy to jest od 2 do 6. no i o tym też sobie chyba za chwilę parę słów powiemy, ile, ile tak faktycznie osób może bawić się przy jednym stole grając w listy z Whitechapel. To, co jest ciekawe, to to, że jeszcze w tym roku ma ukazać się dodatek do gry. Ten dodatek trochę tam ma pozmieniać i mechanicznie, i wizualnie bo zamiast pionków będą figurki, no ale zostajemy póki co przy grze hmm. podstawowej. Mhm, będzie ciekawie. No dobrze, to tak jak zawsze o czym to są te nasze listy z White Chapel. Grata na pewno próbuje odwzorować to, co działo się w Londynie, kiedy grasował po nim Kuba Rozpruwacz zabijając nierządnicę, tak to się w instrukcji nazywa? nieszczęśnica Nieszczę... Bo one są takie no, nieszczęśliwe, no nie ma się z czego śmiać. Ale ja się nie śmieję. Śmiejesz się cały czas. Jesteśmy w zależności od tego, po której stronie stołu zasiądziemy, albo jesteśmy Kubą Rozpruwaczem, który ucieka po dokonaniu kolejnego morderstwa. Albo jesteśmy policjantami, policjantem w zależności od tego w ile osób gramy, którzy ścigają Kuby Rozpruwacza, aby zlokalizować jego kryjówkę. No tak, jeżeli gramy po tej stronie stróżów prawa, to zawsze będziemy mieli do dyspozycji pięciu funkcjonariuszy, niezależnie w ile osób faktycznie gramy. Po prostu jeżeli to nie będzie ten pełny sześcioosobowy skład, tylko na przykład w dwie osoby, no to jedna osoba będzie Kubą, a druga będzie tymi pięcioma funkcjonariuszami naraz. Trzeba będzie kontrolować ich ruchy samodzielnie. Jeszcze zanim przejdziemy do mechaniki, skąd w ogóle jest ta nazwa listy z Whitechapel, bo jeżeli gra się zupełnie na podstawowych zasadach, nie wchodzi się gdzieś tam w warianty opisane pod koniec, to tych listów nigdzie nie ma. Zasadniczo ta gra Dosyć mocno trzyma się faktów, które znamy z całej historii z Kubą Przynajmniej z tego, co ja wyczytałam gdzieś tam w różnych zagłębiach internetu. Czy na Wikipedii. Czy na, czyli na Wikipedii. Oraz to, co pamiętam z filmu z moim dzisiejszym ulubionym aktorem Johnem Deppem, From Hell. No to faktycznie, faktycznie to się zgadza. Postaci policjantów są faktycznymi funkcjonariuszami Scotland Yardu, którzy w tych czasach tropili Kubę Rozpływacza, starali się połączyć zbrodnie popełniane przez tego tajemniczego mordercę z jakąś postacią. I faktycznie w tej historii pojawiają się listy. I listów się pojawia mnóstwo, natomiast są takie trzy listy, które są najbardziej znane z całej tej historii. Generalnie sprawa jest dosyć brutalna, bo w pewnym momencie poza osobami, które pr próbowały się poczuć pod seryjnego mordercę grosującego po Londynie, pojawiały się też listy, które jakoś tam zostały połączone ze sobą, to znaczy tam się zgadzał charakter pisma i tak dalej, listy te były dosyć makabryczne. Bo o ile mniej makabrycznymi są te, w których Kuba Respirator śmieje się w twarz swoim wrogom policjantom, jeszcze są OK. Natomiast jeden z nich na przykład zawierał fragment zabitej kobiety, gdzie autor listu twierdzi, że, że resztę zjadł. To znaczy, to była nerka. I część drugą nerki zjadł. Tak, wracając do gry. Ale chodzi, chodzi mi o to, że ta gra faktycznie. Z... Zawiera w swoim temacie bardzo dużo tych faktów, które znamy z tej historii, która jest jakaś tam kultowa, często wykorzystywana w filmach i tak dalej. Tak, natomiast w samej grze listy, te o których właśnie Ola opowiedziała, no nie pojawiają się w podstawowych zasadach. One dopiero są jako wariant opisany gdzieś pod koniec instrukcji i to w dodatku w sekcji ułatwienia dla Kuby Rozpruwacza. No i może teraz skupmy się trochę na tym, jak gra wygląda mechanicznie i kto potrzebuje w tej rozgrywce jakichkolwiek ułatwień. Gra opiera się na takim mechanizmie... Hidden movement czy, czy grid movement. Zasadniczo jeden z graczy, ten który kontroluje poczynania Kuby, będzie poruszał się po własnej siatce połączeń między punktami po ulicach Londynu. Natomiast na, te, na tą jego siatkę ruchu nałożona jest kolejna, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla funkcjonariuszy. Te punkty, w których pojawia się Kuba, to są punkty na ulicach, a te miejsca, które mogą zajmować policjanci, to są skrzyżowania. No i teraz... Chyba nie tylko. Tam na jakichś prostych drogach też są. W każdym razie policjanci na pewno poruszają się szybciej, bo mogą robić więcej tak. kroków. Natomiast to wcale nie znaczy, że mogą go doganiać, bo czasami e, powiedzmy między dwoma punktami ruchu Kuby znajdują się dwa skrzyżowania, czy dwa punkty dla policjantów, więc zanim ktoś go dogoni, to musi po tych wszystkich małych się tak tam na, na, na dziubdziać e, kroczków, więc to wcale nie jest takie proste. Ogólnie gra zaczyna się od tego, że Kuba wybiera gdzieś na mapie Londynu, tego XIX wiecznego całkiem też klimatycznie odwzorowanego wybiera swoją kryjówkę w jednym z tych właśnie oznaczonych numerami miejsc i po każdej zbrodni, a będzie musiał ich dokonać pięciu ale w ciągu czterech nocy, mm -hmm. więc każdej nocy w zasadzie, nie po każdej zbrodni ale każdej nocy będzie musiał do tej samej kryjówki uciec. No i na tym zasadza się ta gra, że on będzie uciekał nie będzie oczywiście zdradzał bezpośrednio trasy, ucieczki, natomiast policjanci będą też przemieszczać się po ulicach Londynu szukając właśnie śladów jego, jego ucieczki. Kuba zapisuje sobie gdzieś tam w notesiku na których polach był, a policjanci jeżeli staną obok tego pola na skrzyżowaniu mogą zapytać czy tam on się pojawił, ewentualnie jeżeli są pewni, że w tym konkretnym momencie Kuba zajmuje dane pole, no to mogą dokonać aresztowania, natomiast to moim zdaniem jest ryzykowne, ryzykowne, bo jeżeli nie uda się go faktycznie złapać, to i tak nie dostają informacji czy tam był. No a samo faktycznie doprowadzenie do takiej sytuacji, że uda się go przeszpilić w danym miejscu, no jest moim zdaniem szalenie trudne. Tak jak mówiłam, że policjanci się poruszają szybciej niż Kuba Rozpruwacz. Tak jest, natomiast Kuba Rozpruwacz ma parę specjalnych umiejętności. Czyli może poruszać się dwukrotnie szybciej niż zazwyczaj. Powozem, tak. Może po prostu przejść dwa pola. E, albo poruszać się pomiędzy załukami, ponieważ doskonale zna dzielnicę. Tak, jeżeli mamy powiedzmy jakąś, nie wiem, miasta, kwartał, czy jest kwartał, czy coś takiego, tak, to, to się nazywa latarnia? zaułek, latarnia, coś takiego, to może po prostu w obrębie danego otoczonego obszaru wybrać sobie dowolne pole i na nie skoczyć. Więc no to są takie mechanizmy do właśnie szybszego uciekania, gdzieś do kluczenia, gubienia tego pościgu. No ale właśnie, czy samo gubienie pościgu jest faktycznie <laughs> aż takie trudne? Dla mnie, na przykład, jak jestem kubą rozpróżaczem, bardzo trudne jest to, żeby zapamiętać, w których miejscach ułożyłam swoje ofiary. A mianowicie trzeba ułożyć żetony, które oznaczają coś, natomiast niektóre są puste i mają zmylić mojego przeciwnika, ale bardzo często jest tak, że to ja się gubię. I tu już jest mój pierwszy problem. No tak, na początku gry w. W kilku miejscach na planszy ustawiamy żetony, gdzie mogą znaleźć się nasze potencjalne ofiary. Przed tą pierwszą rundą z tych, nie wiem, siedmiu czy ośmiu pionków, zamienimy pięć z nich na faktyczne piątki oznaczające ofiary. nieszczęśnicę. No i jedną z nich trzeba będzie Ale to uśmiercić. To będą figurki? I jak tak, to będą? będą figurki w dodatku. No takie Super. panie w sukniach, Kuba będzie takim... Ale będą takie szare do pomalowania? Tak, tak, na pewno będą szare i przy czym policjanci będą kolorowi, tak żeby oddawać te kolory graczy. Natomiast, no właśnie, jedna z nieszczęśnic umrze i stamtąd zaczyna się pościg. Tutaj można trochę opóźniać ten moment, moment zabójstwa, co daje Kubie więcej czasu i to jest taki trochę dziwny element mechaniczny, że im dłużej on czeka, żeby zabić? Żeby zabić, to tym więcej czasu ma potem na ucieczkę. W sensie może to nie, nie jest dziwny element mechaniczny, tylko element, który dziwnie się przekłada tematycznie. Takie jedyne wytłumaczenie, które gdzieś tam kiedyś ktoś proponował, jest takie, że im dłużej on czeka, tym mniej ludzi z, jest spokojnie. na ulicach. Tak, robi się jakby Aha, mniej sposób. ludzi na ulicach, przez co zanim ktokolwiek odkryje to ciało, minie więcej czasu, więc on sobie może już uciekać. Natomiast no w momencie, kiedy on odkrywa to ciało, no to już się zaczyna pościg. Więc no to jest takie, takie <głos> trochę dziwne. Im dłużej czekasz, tym masz więcej czasu na ucieczkę. Aczkolwiek też policjanci w tym czasie... Mogą w tych, się zbliżyć tak, do miejsca w tych zbrodni. kolejnych ruchach mogą... Tak, może nie, nie tyle zbliżyć się... do co tylko przybliżyć, przybliżyć miejsce zbrodni tak, do, do siebie. Potencjalne miejsce zbrodni, bo po prostu w każdej rundzie, w której Kuba nie popełnia morderstwa, policjanci muszą przesunąć wszystkie nieszczęśnice które są na planszy. No i naturalnie będą je przesuwać w kierunku swoich piątków policjantów, żeby potem móc szybciej doskoczyć do tego miejsca, gdzie faktycznie zostało popełnione morderstwo. No I ta sytuacja się powtarza pierwszej, drugiej nocy. Trzeciej nocy jest trochę inaczej, bo Kuba musi zabić na raz dwie. I wtedy używa swojego magicznego teleportu. Tak. I to jest, to jest coś totalnie, totalnie aklimatycznego. Bo faktycznie te dwa miejsca zbrodni, które mogą być oddalone no, na bardzo dużą odległość. I teraz pomyśl o tym w ten sposób. Wciąż nie wiadomo, kto był kubą rozprowaczem. Mogło być ich więcej? No może, no ale. Jakby chodzi o to, że ten... I ten te... drugi niezauważony przemknął gdzieś tam... No możliwe, chociaż... Nie wiemy o tym, co się W grze dzieje. to jest tak, że właśnie te dwa miejsca zbrodni, one wyznaczają pierwszy ruch Kuby. I tak jak mówię, no jeżeli zabił jedną na jednym końcu miasta, a drugą na drugim, no to w ciągu jednej rundy tak jakby przeskoczył naprawdę szalenie daleko fakt tutaj, to jest taki moment w grze, kiedy policjanci jak Kuba przyśnie, to mają szansę go bardzo łatwo e, przyszpilić, bo jeżeli on będzie czekał z tym zabójstwem, to jest szansa na to, że te nieszczęśnice znają się tak blisko policjantów, że oni wykonując swój pierwszy ruch, albo go, go aresztować. albo go przyblokują tak, że nie będzie w stanie się ruszyć, albo wręcz go, wręcz go od razu aresztują, bo po prostu będą dokładnie obok tego pola, gdzie on będzie musiał jednego z morderstw dokonać, więc e, no cóż, tu trzeba uważać. To jest faktycznie taki element, gdzie ja chyba ze dwa razy już byłem o krok e, od tego, żeby poczekać jeszcze jedną rundę, i potem się orientowałem, o kurczę. Za nie mogę czekać, nie, nie mogę czekać, muszę, czekać, zabijać. muszę zabijać, więc. E, natomiast no, to jest coś takiego, co myślę, że tam po kilku rozgrywkach już się nie zdarza. Jeżeli ktoś gra kubą, to już pamięta, żeby nie zrobić takiego błędu. Pałeczka jest po stronie policjantów, głównie w tej grze, żeby kombinować... Oj to... tak, i to jest naprawdę ciężkie, bo mimo tego, że mamy do dyspozycji pięciu, tak? Pięć, Pięć policjantów, to poruszanie się nimi w ten sposób, żeby faktycznie mieć szansę na aresztowanie Kuby jest bardzo ciężkie. Przynajmniej, no nie wiem, ja od początku mówię, że jestem naprawdę cienka w tą grę. I naprawdę w momencie... Po stronie policjantów. Po stronie policjantów przede wszystkim. Ale naprawdę jest bardzo ciężko zbliżyć się w ogóle do toru ruchu Kuby rozprowadza. Tak, i nawet przechwycony jakiś tam pojedynczy ślad, no tak naprawdę niewiele często daje, bo Kuba może wracać po swoich śladach, co potrafi być naprawdę szalenie mylące, jeżeli odejdzie dosyć daleko, zanim uda się go złapać, a potem po tych samych śladach wróci, Praca. no to już się zaczyna robić naprawdę ciężko. Aczkolwiek to jest tak, że jak gramy kilka razy z tymi samymi osobami... To, to już wiemy co zrobią. Tak, to w pewnym momencie im się ten wachlarz zaskakujących ruchów zaczyna kończyć i zaczynamy gdzieś tam tak jakby wgryzać się w psychikę tego naszego przeciwnika. Natomiast ja się zgadzam z tym, że gra po stronie policjantów no, jest szalenie trudna i teraz gra jest od dwóch do sześciu osób, czyli policjantów może kontrolować pięć albo jeden, osób. albo pięć osób i ja wcale nie jestem pewien, czy im więcej jest tych osób, tym lepiej. I... Tam, tam jest tak, że jak się gra w więcej osób, to jakby inicjatywę, w jaki sposób mają się poruszać policjanci, wykazuje ten pierwszy gracz. Według zasad tak powinno być, że on gdzieś tam kreuje te działania. Ja nie grałam w aż tyle osób. Najwięcej chyba graliśmy w pięć. I to naprawdę jest ciężkie, żeby nie wyłonił się gracz Alfa, który dyrygowałby całym zastępem policjantów i mówił, co ma się dziać i, i... No zresztą trudno w tej grze czegoś takiego nie zrobić, bo jak się już wczujesz, to próbujesz dorwać Kubę Rozprawacza za wszelką cenę i... Bardzo chętnie mówisz każdemu, co ma robić. Na pewno dużą przewagę ma gracz taki mocno obliczający to, jak może poruszać się Kuba na podstawie zebranych informacji. Mm -hmm. I tutaj, jeżeli ktoś szybko liczy w głowie, no to będzie mu łatwiej. Natomiast to nie jest tak, że gwarantuje mu to wygraną. W listach z Chapel jednak jest tak, że sporo zależy od takiego szczęścia. szczęścia w dobrym momencie, mm -hmm. bo jeżeli... W w ciągu tych pierwszych dwóch nocy nie uda się tak naprawdę mocno zawęzić tego obszaru poszukiwań kryjówki. No to już potem jest chyba pozamiatane. Jest naprawdę ciężko i z drugiej strony jak gra się Kubą z próbaczem, to przez to, że ma się te w zanadrzu jakieś sztuczki typu powóz, te lampy, które pozwalają ci przemknąć w jakichś zaułkach, to naprawdę potrafi zmylić e, tych pozostałych graczy jakby można tyle ponawywijać tam na tej mapie że no... no że jest nie do wytropienia już tak jest no niestety tak patrząc na ten sugerowany zakres liczby graczy od dwóch do sześciu to ta szóstka to moim zdaniem jest totalne nieporozumienie no, ja, ja naprawdę nie widzę jak, jak można grać w tyle osób i wciąż dobrze się bawić tak żeby wszyscy policjanci dobrze się bawili myślę, że taką maksymalną granicą to są cztery osoby, chociaż, czyli trzech policjantów. Mhm. Dwóch policjantów to jest moim zdaniem naprawdę dobra sytuacja i, no bo jeżeli jest nawet gracz alfa, to ja mam taką teorię, że gracz alfa jednak potrzebuje tego swojego stada. A jedna osoba więcej to nie jest stado, więc trzeba się jednak trochę bardziej liczyć z tą opinią. i Jednak obie, obie osoby się chyba dobrze bawią i mniejsze jest ryzyko tego, że ktoś się po prostu wyłączy z rozgrywki, bo ktoś inny będzie faktycznie miał jakieś tam swoje pomysły. Ja mam problem z tym, jak gram policjantami, że z jednej strony nie jestem takim graczem liczącym absolutnie, więc jak gram sama policjantami to jest mi strasznie ciężko i w pewnym momencie już robię zupełnie losowe ruchy e, natomiast e, jak gram z kimś to, to, to łatwo się poddaję rozkazom gracza alfa I, i tak źle i tak niedobrze dla mnie jeżeli chodzi o grę policjantami. Mogę grać Kubą. Jeśli chodzi o Kubę, to też sporo zależy od tego, jak gra strona przeciwna, bo jeżeli faktycznie uda się dosyć szybko i gdzieś tam wymanewrować i to jest zazwyczaj taka sytuacja, jeżeli dosyć doświadczony Kuba gra z zupełnie świeżymi policjantami, mhm. no to tu nie ma zabawy. To jest parę kroków w tą stronę, po swoich śladach, kilka mhm. takich zagrywek, które gdzieś łatwo sobie w głowie wypracować. No i już koniec zabawy. Potem to już jest tylko takie trzymanie się, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego błędu, ale tak naprawdę docieranie do tej swojej kryjówki jest naprawdę dosyć łatwe. Z drugiej strony, jeżeli ci policjanci faktycznie już znają gracza, który gra Kubą, gdzieś naprawdę... Wiedzą, wiedzą, czego się spodziewać i mocno optymalizują te swoje ruchy, to można się naprawdę nieźle napocić, grając z Kubą i to mieć naprawdę taką sytuację, że trzeba dużo ryzykować, gdzieś wręcz podchodząc blisko tych policjantów i jednocześnie nie dać tego znać po sobie, bo ja mam z tym duży problem, żeby faktycznie gdzieś schować ręce, które <grym> zaczynają mi się... Zaciskać. Nerwowo zaciskać i gdzieś jakiś taki rozbiegany wzrok nie nawiązywać kontaktu wzrokowego z przeciwnikiem, no bo to może naprawdę dużo zdradzić. Wtedy ta gra naprawdę potrafi być po stronie Kuby emocjonująca. Myślę, że ona jest nawet bardziej emocjonująca zazwyczaj dla Kuby, no bo to on ucieka. Mhm. Policjanci chyba startują z takiego poziomu złapmy go i potem zaczyna się taka, taka frustracja. frustracja. Ja jestem zawsze więc. E, u Kuby to jest tak, że o rety, rety, rety i, i co, się co się wydarzy za chwilę. Ale tak naprawdę ta frustracja policjantów wydaje mi się... Też się całkiem nieźle wiąże z tym klimatem, bo jakby nigdy ten morderca nie został jakoś określony, nikt nigdy, nigdy nie dowiedział się, kto to był. A z drugiej strony możliwe, że kilka razy obok niego przechodzili, po prostu nie widzieli. Byli naprawdę że to on, blisko, więc może jemu też gdzieś tam ciśnienie. No tak, trochę skoszyło. się mógł napocić. No dokładnie. Hm. Całkiem, całkiem klimatycznie natomiast ta frustracja. Nie wiem, czy to jest najlepsza emocja, jaką chcemy przekazywać przez grę. Znaczy, mi się, naprawdę, naprawdę nie lubię grać policjantami, bo się denerwuję i już w pewnym momencie mi się odechciewa. I, i ten, ten, to niestety nie jest dla mnie. To jeszcze teraz kilka słów tytułem tych ułatwień. Tak jak powiedzieliśmy, listy. Te tytułowe pojawiają się jako ułatwienie dla Kuby. Kuba ma możliwość jakoś poprzemieszczać pionki policjantów, czyli generalnie poodsuwać ich jeszcze dalej, niż znajdują się na początku czyli każdej nocy. Czyli i namieszać. Tak. Oprócz tego tam jest jeszcze jakieś takie ułatwienie typu fałszywe ślady i tak dalej, i tak dalej, więc... Okej, okay, to jest super tematyczne. Naprawdę wydaje mi się, że to jest klimat y, Kuby Rozpruwacza, który jest absolutnie nie do zlokalizowania... No rewelacyjnie oddany. Tak, natomiast nie wiem, czy kolejne ułatwienia dla Kuby i wzmagająca się frustracja po stronie, po stronie policjantów, to na pewno jest właściwa droga. Chociaż tak sobie myślę, że może to jest po prostu źle napisane w instrukcji, że te warianty rozszerzające można sobie wprowadzić później. Może to trzeba grać w ten sposób, że ułatwienia dla policjantów są na samym początku dostępne, a ułatwienia dla Kuby powinniśmy wprowadzić, jeżeli gramy z graczem, który jest zupełnie nowy w tej roli. Bo faktycznie mógłby popełnić jakieś błędy, tak, jakby, tak jak chociażby ten numer z nocą, kiedy popełnia dwa zabójstwa. Może to tak należałoby do tego podchodzić, a nie jako coś, co nam potem rozwija, rozwija grę. Chociaż to jest naprawdę dziwne, że te listy pojawiają się w jakimś tam rozszerz roz rozszerzonej opcji instrukcji. E, gdzie jakby tytuł gry no sugerowałby... No dokładnie, mogli nazwać i... to White ty. Chapel czy, czy coś takiego i, i byłoby tak samo, tak samo dobrze, a listy byłyby dodatkiem. Aczkolwiek jak już sobie poczytałam o tych listach, to... Makabra? Mnie to zaintrygowało mega. Okej. Okay. Paweł, ty też lubisz ten klimat, prawda? Tak, szalenie. I teraz właśnie chciałbym e, odnieść się do tematu tej gry, który jest no, makabryczny. Można by powiedzieć, że to jest gra taka historyczna, mhm. <grywa> na motywach historii i tutaj, prawda, można by to wrzucić do jednego worka z grami, gdzie ludzie giną na wojnie. Na wojnie. No dla mnie ten temat mordowania ludzi na ulicy, tak, nie wiem, dla przyjemności, bo zakładam, że takie były motywy działania Kuby, a może był po prostu smutnym człowiekiem, no ale dobrze, Obrońcą nie ważne. moralności? Tak? Naprawdę? Tak do tego podchodził? No dobrze. E, tak czy inaczej, e, no, jest to makabra. Dla mnie to jest, to jest temat makabryczny. Ja bardzo długo broniłem się przed kupieniem tej gry, bo o ile mechanika właśnie tego e, ukrytego ruchu, tej dedukcji, szukania, gdzieś kombinowania po stronie policjantów, no bardzo mi leżała. I pamiętam jeszcze jak e, za dzieciaka m, gdzieś e, ktoś przyniósł do szkoły Scotland Yard gdzie staraliśmy się znaleźć mistera Exa uciekającego z, no, no, no, z Londynu no to gdzieś tam właśnie ta, ta taka mechanika ukrytych ruchów. ukrytych ruchów uciekania takiego właśnie i wszyscy przeciwko jednemu bardzo mi się, bardzo mi się podobał no ale Aj. no ale Mo jak tropisz morderstwa w Sherlocku Holmesie to jest spoko? Jak zabijasz na wojnie, to jest spoko? Ja nie wiem, ja tutaj e, nie jestem taka wybiórcza jak Paweł. I mi to nie przeszkadza. <laughs> Trochę przeraża mnie teraz twój uśmiech, ale... E, y, nie, ]ania? chodzi o to, że mi super e, jakby pasuje ta historia do tego, co się dzieje w grze. I to, że ja ciągle podkreślam, że to jest super klimatyczne, naprawdę tak uważam. To, czego mi brakuje, to gra... I... Dokładnie tak zrobiona, w, z takim poziomem w zasadzie nieskomplikowania zasad, bo tu nie ma nic trudnego do wytłumaczenia, którą mogę sobie wyciągnąć w zasadzie w dowolnym towarzystwie. Listy z Whitechapel to jest gra, którą jestem w stanie wyciągnąć w jednej grupie znajomych tak naprawdę. Nie wyciągnę tego przy świątecznym stole z rodzicami i jakąś szerszą rodzinką. Okej, okay, ja. ja tak. okay. nie, nie wiem jak okay. u ciebie, u mnie <grym> wydaje mi się, że taki temat by nie przeszedł. Nie jest to gra, w którą zagram z moim siostrzeńcem, bo jest po prostu to tylko za małe i no, w życiu bym nie wyciągnął takiej gry z, jak przy jakimś młodym dzieciaku. Trochę mi to boli, trochę mi to boli, 13 że... 13 tej... pół z dzieciaki myślę, że... Już ogarniają temat? Że ogarniają temat. No I może. myślę, że nie. może im podpasować. Natomiast no ja z naszą córką myślę, że nie będę zbyt chętnie sięgał po ten tytuł. Mam nadzieję, że do tamtego czasu... Ktoś będzie w stanie odpowiednio tą konkretną mechanikę dopasować do innego tematu, a swoją drogą tak sobie pomyślałem, że FFG, które oryginalnie wydało właśnie listy z Whitechapel, mając pełne prawa do androida, do tego uniwersum, mogła zrobić z listów z Whitechapel Rewelacyjną naprawdę grę o hakowaniu systemów na świecie i ściganiu eee, tych komputery. hakerów. I tak na marginesie ten skok z jednego, z jednego um, serwera powiedzmy do drugiego jednej nocy byłby dużo no. bardziej sensowny niż teleport z miejsca zbrodni. <laughs> ja ci mówię, e, że to na był drugi wspólnik, miasta. i to jest na pewno jakiś ukryty trop. No mi brakuje takiej gry opartej dokładnie o tą mechanikę. Są mechaniki podobne. Jest Specter Ops, gdzie tam szukamy jakichś, nie wiem, robotów, czy taki klimat sci-fi. Teraz ma wychodzić Krwawy Piątek, gdzie to będzie tak jak... Też jakichś... makabryczne. Też makabryczne, więc... Ale może nie aż tak bardzo, bo chyba nie inspirowane jakimiś faktycznymi wydarzeniami, tylko to taki klimat filmów gdzie Grozo. grupa nastolatków no tego nie nazywał ale grupa nastolatków czy grupa ludzi jedzie gdzieś tam i potem jeden z nich zaczyna wszystkich mordować to ja takie... się takich rzeczy boję wolę spróbować. spróbacza propsy, nie? aha, jest jeszcze Dracula i to jest gra, można powiedzieć Podobna mechanicznie, bo też mamy ten ukryty ruch, też jest grupa, która szuka tego jednego, natomiast tam mamy więcej elementów takiego Ameritraszu, więcej przygody, coś tam się w tej grze dzieje i no listy z White Chapel tak naprawdę są trochę takie suche, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje. No to jest po prostu ruch stąd, no, tam i, tak. i nic, nic się w czasie rundy więcej nie dzieje. Więcej dzieje się jakby nad grą, między, między graczami. A to by było w sumie ciekawe, jakby to było ograniczone jednak czasowo bardziej. I by się krócej grało poszczególne rundy, bo o tym też nie mówiliśmy o czasie gry. Natomiast jakby coś się też wydarzało w międzyczasie. Zobaczymy, Myślę, że mi zobaczymy co, co będzie w dodatku. No. Ja tam się nie wgryzałem dokładnie w to, co ma się dziać, natomiast... Gdzieś w jednej z zapowiedzi pojawił się tekst, że jeżeli gra wam się za trudno w listy z Whitechapel, to być może dodatek rozwiąże część problemów, więc to jest taki trochę, no nie wiem, może symptom tego, że ktoś zdał sobie sprawę z tego, że może ta gra jednak nie jest taka bardzo przyjazna do grania, jest jednak ciężka, jest no, trochę męcząca. Umysłowo no. I, i po Nie prostu nadzieję. pewne jakieś tam usprawnienia zostaną wprowadzone w dodatku Drogi Szefie, tak na marginesie, czyli tytuł Kolejny dodatku, tak, tak jak jeden z listów, pierwszy chyba list, ten który mhm. został związany tak. z Kubą Rozpruwaczem. No i zobaczymy, czas rozgrywki, 90 minut na pudełku, 90 minut moim zdaniem to jest dla, dla dwóch graczy czas. Może tak kraliśmy, dla trzech no, i tak, no, no, i tak, no, tak udało wreszcie. nam się faktycznie zmieścić. Może trochę mniej, dwóch, trzech graczy to jest maks. Im więcej graczy, tym dłużej. tym dłużej. Chyba, że mamy gracza Alfa, który gra tak jakby był tylko sam z Kubą, no to wtedy nie ma problemu. No to wtedy 90 minut jak najbardziej. Natomiast im więcej graczy i faktycznie takich uczestniczących aktywnie po stronie policjantów, tym no to się będzie wydłużać. No tak, te dyskusje, które mogą się wywiązywać nad tym dokąd pójść, tak naprawdę mogą się trochę ciągnąć, każdy inaczej to przeliczy każdy wybierze inny obszar niektórzy nie przeliczą i się nie odezwą. <grym> ale e, generalnie w takim moim ulubionym składzie, tak, czyli powiedzmy dwie lub trzy osoby no to te 90 minut e, faktycznie mniej więcej wychodzi tak, to nie znaczy, że w tym czasie uda się złapać Kubę mm, nie da się ja nie umiem. A ty sam nie złapałeś? Nie, nie. Jak graliśmy jeden na jeden, to i tu zaznaczam, ani ty mnie nie złapałaś, ani jak się zamienili to, ani... ja ciebie nie złapałem. Także może po prostu, wiesz, nasze umysły chodzą tak różnymi ścieżkami, że to się nie da tego osiągnąć. Nie? A to mi jest zaskakujące. <laughs> no dobrze. Takie podsumowanie z mojej strony, to tak, mechanicznie super, klimatycznie w znaczeniu związku tego, co się dzieje z tym, co się działo. Okej, okay, natomiast temat to jest coś, czego naprawdę no, nie mogę odżałować i właśnie przez to, że on ogranicza mi jakby zakres osób, czy grupę osób, z którymi faktycznie mogę się do listów z White Chapa. Dla mnie tematycznie spoko, klimatycznie super, mechanicznie trudno. To może dlatego nie udało nam się złapać wzajemnie. Zbiegamy tutaj. Przy... Zupełnie, tak. No, Jakby a... Inaczej rozłożone akcenty. No cóż, jeżeli ktoś lubi ten klimat, ten temat, chyba, chyba naprawdę warto przynajmniej zapoznać się i może warto poczekać trochę na dodatek, może będzie jakaś okazja na to, żeby kupić taki zestawik gra plus dodatek od razu, bo no cóż, figurki na pewno będą ładnie urozmaicać, a jeżeli tam się pojawi naprawdę jakieś ciekawe takie urozmaicenie mechaniki, czy faktycznie ta rozgrywka będzie wygładzona, to być może listy z Whitechapel naprawdę będą ciekawą i jednocześnie nie tak męczącą, nie, nie tak trudną grą do przetrawienia. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że mi się ta gra wizualnie podoba. Podoba mi się, że Kuba które tak naprawdę na planszy nie funkcjonuje, tylko jest gdzieś tam, e, symbolizuje numer rundy albo e, moment, w którym znajduje się kuba w całej swojej ucieczce. E, mają takie, te, ma cylinder, i to jest, to jest super. No polecam w, w takim razie zerknąć na, ten, na, na to co będzie w dodatku, bo tam te figurki naprawdę e, ładnie wyglądają. Tak? I też Kuba ma cylinder. Wiesz, także... że są takie ten, tropy, że to Kuba Polak. Rozprowacz był polskim fryzjerem? Kurcze. Ale ten taki najbardziej znany to jest ten, który wiąże Kuba Rozprowacza z, z rodziną królewską. Że był jakimś lekarzem e, rodziny królewskiej. To jest... Brr. A bierzesz sobie from hell? Ja wolę sobie obejrzeć Reaper Street. Ale From Hell tam jest Johnny Depp. Też nie jestem fanem. Jakoś tematycznie mi nie pasuje Johnny Depp. Mi Johnny Depp nie przeszkadza w żadnym temacie. Mhm. No tak jak już sobie podsumowaliśmy dwa razy, trzy razy, pięć razy, to e, chyba możemy zmierzać ku końcowi. E, jeszcze jakieś nie wiem, anegdotka na koniec, coś wesołego. Mogę powiedzieć cokolwiek? Jak zwykle. Jadę w, za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie na przystanek Alaska. Jadę na laboratorium re, re, rebelatorium, laboratorium, laboratorium, laboratorium gier. gier. Organizowane przez rebel. Wsparłam akcję na wspieram to. I się wybieram robić gry. I będziesz się uczyć i przyjdziesz taka, że nie, tu zmieniamy, tu robimy home rulesy. Tak, tak. i będę o. wymyślać z reguły do wszystkich kier, które będziesz mi proponował. I będę taka super smart. A nie boisz się, że to wiesz, taka chatka w środku lasu? Myślisz, że ktoś zacznie nagle zabijać? Nie wiem, w sumie może nie powinienem tego mówić, bo jak coś się stanie, to będę pierwszą osobą, do której zapuka...